Rzeka, główna rzeka tego kraju, mówiąc szczerze, śmiech na sali, ale woda płynie. Mam do niej rzut beretem, jakbym stanął na balkonie i miał taki lekko obciążony beret, spokojnie dorzucę. Zatem witamy 17 czerwca, tysiąc, 1000... nie to już nie jest W tysiąc to ja się urodziłem, 2014 no i cóż mogę powiedzieć, rzeka płynie, taka, takie będzie teraz, jak to się mówi, zapomniałem nie alegorii, ale rzeka płynie, czas płynie, człowiek się starzeje, no i tak to jest, że człowiek ma urodziny, właśnie dzisiaj, właśnie 17 czerwca, godzinkę temu skończył się mecz Brazylia-Meksyki 0-0, a ja cóż, 23. Jeszcze jasno widać zachodzące słońce um, Powiem, że ładnie jest Ciepło jest W kraju gdzie mieszkam 25 stopni dzisiaj było A to jest taka temperatura Kiedy ludzie się topią Kiedy asfalt klei się do butów Kiedy Klimatyzacja przestaje działać I, i kraj po prostu szaleje 25 stopni Ale Ale da się żyć Da się żyć no i cóż, zapraszam was dzisiaj na podcast nie tylko dla Orłów, jak co wtorek Troszeczkę plany były inne, ale Mistrzostwa Świata, no Człowiek przychodzi z pracy, trzy meczyki, trzeba oglądać, nie ma czasu Plany były inne, jak powiedziałem Postaram się za tydzień, za tydzień to wszystko smontować Obiecałem już Kamilowi Kamil się pyta, no kiedy będzie ten odcinek, kiedy będzie ten odcinek, bo już się nie mogę doczekać no już jest prawie zmontowany, prawie wszystko, no ale to nie jest tak, że podcast laurów tak jak dzisiaj, nagrywamy na setę nad rzeką o 23.16. E, jeszcze jest jasno, jak mówię, jeszcze jest jasno. Za tydzień najdłuższy dzień roku. Za tydzień przesilenie. No i cóż, można powiedzieć, e, miło z Wami mi się spotkać, miło z Wami e, porozmawiać. E, 2.18, tyle już gadam. No i cóż, e, Dobrze jest, dobrze jest. Dzisiaj rozmawiałem z Hanią, moja dobra koleżanka, i tak sobie wymyśliliśmy, że albo inaczej. Hania mi się zapisa... zapisała, zapytała, czy jestem szczęśliwy. To jest dość ciężkie pytanie, bo zależy w jakich aspektach to rozpracowywać. Jeśli chodzi o pracę, to tak, bo mam od pewnego czasu nową pracę, rewelacyjną, miłą, fajną i rzucili mi na głęboką wodę architektoniczną. No i bawię się, robię knajpy, robię różne inne rzeczy, wystrój wnętrz. Mówię szczerze, lubiłem to, robiłem to i jeśli miałbym mieć swoje mieszkanie, to na pewno ja sobie sam zaprojektuję. Nawet już wiem, jakby wyglądało, ale wiecie jak to jest, dopóki człowiek nie musi czegoś zrobić, to nie robi. Jest dużo rzeczy, które chciałbym zrobić, ale troszkę czasem brak czasu, troszkę e, nie do końca mi się chce. Ale jeśli człowieka się rzuci na głęboką wodę, e, no to musi umieć pływać. To jest tak samo jak dużo osób mi się pyta, Dawidziński, nauczmy Photoshopa. Ale to nie jest tak, że siądę i, i, i, i, i mówię co. Pod Photoshopem to jest taka ciężka sprawa, że po prostu trzeba coś robić i wtedy podczas robienia człowiek się uczy najlepiej. No i tak samo jest właśnie z tym, co robię w pracy, więc jeśli chodzi o pracę, droga Haniu, jak, tak jestem szczęśliwym, zresztą zresztą um, Hania o tym wie. Um, Pytałem się też o moje osobiste rzeczy i, i, i to też można powiedzieć, że jest ok, że jest ok, ale... Um, powiem tak, czuję się ze sobą dobrze, jestem z siebie zadowolony i jeśli chodzi o to jeśli to można podsumować jako szczęśliwość no to jest ok, bo dzisiaj właśnie ważny dzień, dzisiaj jakieś dzieciory mi tu krzyczą, dzisiaj moje urodziny i zawsze w takim dniu człowiek sobie gdzieś coś um, podsumowywuje, myśli jak minął poprzedni rok co będzie w przyszłym roku no, i tak sobie wracam pamięcią do tego, co było rok temu. Pamiętam, mama nagle wyszła z zakotary, ja leżałem w szpitalu dokładnie 17 czerwca. Miałem pełno metalu z mojej lewej strony i z tyłu, bo byłem świeżo po operacji wycięcia mózgu. No ale dobierali się do niego mniej więcej na wysokości nerek, no i miałem z takimi śmiesznymi spinaczami biurowymi to wszystko poszywane, po, po, po można by tak powiedzieć, drzewie. I te 25 lat temu, kiedy miałem pierwszą taką świadomą operację, bo wcześniej to były operacje takie, że trochę byłem mały i nie bardzo kumałem, ale normalnie byłem zszyty, były takie fajne nici, które się potem rozpływały tam po trzech czy czterech tygodniach, a tutaj normalnie przyszli ze spinaczem biurowym i ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. 24 spinacze, no więc wyglądam tak, mniej więcej jak mm, na Bondi Beach, taki jest program, e, taka jest plaża gdzieś w Australii, no i jak kogoś zaatakuje rekin, to ja właśnie mam taki ślad e, z lewej strony wokół, e, więc jakby ktoś chciał w mnie rozciąć, wsadzić głowę do środka. Zapraszam. E, wiem, jak to wszystko wygląda. W każdym razie wracam do mojej mamy. 17 czerwca em, zrobiła mi niespodziankę. Przyjechała do szpitala w mieście, w którym mieszkałem. E, no i nie wiem, co bardziej bolało wyciąganie tych metalowych e, szwów, czy to, że musiałem powiedzieć mamie, e, żeby spadała, bo po prostu weszła w momencie, kiedy mi te szwy wyciągali, więc, więc e, szwy nie, to były metalowe klipsy, więc, e, więc różnie było, różnie było no ale cóż, rok minął ja w zasadzie prawie wróciłem do sprawności fizycznej jaką miałem, no nie grałem jeszcze w tenisa, nie biegałem jeszcze, bo no trochę jeszcze tam czasami coś mnie pobolewa. Bo wiecie, jak się ten mózg e, wycina no to pewne rzeczy już nie, dała, nie dają tak samo y, radę działać, no, wszczepili mi jakiś inny mózg podobno jest to e, no nie powiem wam czy inną. Nieważne, w każdym razie no jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej, okay. więc y, reasumując, y, czuję się ze sobą dobrze, czuję się ze sobą fair, y, bez uszukiwania, bez nadęcia, bez, y, jakby to powiedzieć, bez zbędnego gadania. I Jest okej, okay. lubię taki czas, aczkolwiek wiem, że po czasie, kiedy jest dobrze, przyjdzie czas, kiedy jest niedobrze, więc trzeba się trochę naładować, uzbroić energii, na kościć kasy. No, żeby znowu przeczekać, bo, bo tak to wszystko u mnie czasem falowo chodzi, oscylacyjnie, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, no i cóż, takie życie, takie życie. A co do prezentów na urodziny, bo tak się rozgadałem troszeczkę już 7 minut i zastanawiam się, czy zagadać do Was 10 czy 20, ale myślę, że spokojnie te 20 minut mógłbym uciągnąć. A propos prezentu, to ja kupiłem sobie, sprawiłem sobie. Um, ho, ho, holenderski rower um, Bardzo ładny Rower jedzie do mnie Przez Poznań Do miasta, w którym mieszkam um, Rower jest bardzo fajny Bardzo markowy Bardzo na niego czekam I bardzo ciężko mi było kupić Bo tak po poznańsku Wam powiem, że trochę kasy na niego poszło Mam jakieś jeszcze długi U moich byłych dziewczyn Nie do końca spłacone więc mam nadzieję, że były dziewczyny tego nie słuchają, bo będą złe, albo każą sobie rower odebrać i w zastaw dać, zanim im długi oddam. No ale miesiąc pracy i będzie po długach, więc, więc nie jest źle. W każdym razie e, rower jest holenderski. Nazwa jest taka troszeczkę francuska. no ale jest przepiękny. Mój dotychczasowy rower, czyli Kazik. No cóż... E, złamałem mu serce podczas pewnego wypadku no i od tego czasu już o niego nie dbam troszkę troszkę um, dziadzieję mówiąc szczerze Kazik ale tak to jest z wiekiem ale to jest też piękny, holenderski, wielki, ogromny rower i jestem do niego przywiązany i ciężko będzie mi się z nim rozstać ale mam wrażenie że pójdzie w dobre ręce, czyli oddam go Karolci. No, oddam jej za darmo, bo przecież nie będę. Może za przysłowiową jednostkę monetarną Unii, w której żyjemy, żeby nie było, że za darmo. W końcu jestem poznaniakiem, muszę coś zarobić i, i. No i tyle. W każdym razie taki, taki prezent sobie sprawiłem jeszcze kilka dni i rower będzie tutaj. Więc to nie jest tak, że 17 czerwca właśnie dzisiaj na tym nagrywam dla Was podcast, aczkolwiek mogłem to zrobić, no ale zwlekałem z zakupem, zwlekałem z, z decyzją. No i cóż, cóż można powiedzieć, bardzo się cieszę, że będę rowerzystą. Chcę się zrobić tak troszeczkę na takiego starodawnego rowerzystę. Kupiłem takie w Korei, jadą do mnie już dwa takie wwintażowe, jak to się teraz modnie mówi, kaski. Mam takie starodawne gogle. Kupiłem sobie takie starodawne rękawiczki Będę miał muszkę, to jest od Bartka Dubińskiego. On ma tak, na Etsy, ma taki fajny sklepik. I Bartek mi e, chyba kiedyś prezentował fajną muszkę, więc będę taki z lat 30 takim e, m, cyklistą. O, właśnie, cykliści. E, więc e, jak kiedyś zobaczycie w mieście, gdzie mieszkam, e, cyklistę w muszce, w takim kaszkiecie to będę ja, to będę ja, więc kiwajcie, proszcie o autografy i mówcie, że też chcielibyście podcast ze mną nagrać, więc tak to wygląda. Na bezdechu jedziemy dalej, minęło właśnie 10 minut dokładnie, a ja cóż, muszę wam powiedzieć o tym, że lato w, którym, lato w kraju, w mieście, w którym mieszkam, od pewnego czasu zwariowało, tak jak powiedziałem na początku 25 stopni to jest temperatura maksymalna i ludzie jak i asfalt topią się na potęgę. Lody dzisiaj w pracy o, kaczki płyną dwa facety i jedna babeczka czyli trójkącik lody dzisiaj kupiłem w pracy obdarowałem całą firmę no a co? a co? a czemu nie? no i cóż jeszcze mogę wam powiedzieć mistrzostwa świata w piłkę godzinkę temu Brazylia z Meksykiem jak to 17 czerwca za chwilę ruskie grałem chyba z koreańcami będę to już oglądał nie w telewizorze a w komputerze mam troszeczkę do roboty rzeczy więc będę tak okiem zerkał bo to nie jest mecz jakiś taki mega ważny no ale cóż yy... trzeba oglądać wszystkie mecze raz na cztery lata dziewczyny nigdy tego nie zrozumieją dziewczyny nigdy nie będą wiedziały o co chodzi w piłce dziewczyny nigdy nie będą wiedziały o co chodzi w spalonych, no ale cóż yy... tego się nie wybiera to jest yy... to jest pasja poniekąd no bo piłka nożna, okej okay. Prawie każdy z nas grał, prawie każdy z nas gdzieś w jakiejś rywalizacji brał udział, a myślę, że piłka nożna, szczególnie Mistrzostwa Świata, to jest taki moment, kiedy możesz zobaczyć drużyny, których w zasadzie nie masz szans zobaczyć kiedy indziej. Bo na jakiej telewizji pokażą Ci mecz Kostaryki albo w jakiej telewizji pokażą Ci mecz drużyny koreańskiej? Naprawdę. Oczywiście, możesz zobaczyć streaming gdzieś w internecie, jest dostępny szeroko. Ja to jest moje główne źródło oglądania, czyli przez komputer streaming. Mogę sobie oglądać telewizora w domu, takowego nie mam. Więc, więc, więc to jest w jedyne źródło informacji takich wizualnych. Chciałbym, żeby podcast subiektywny sportowe wrócił, ale redaktorzy, no ciężko im to idzie. Od pół roku chyba nic nie było. No i w zasadzie absolutnie nie wiem, co się w sporcie dzieje, więc mi bardzo jest przykro. No ale poza tym to jest to właśnie mistrzostwa świata, drużyny z kosmosu, jakiś Iran, jakaś Kostaryka, jakaś Korea i, i to jest fajne, bo dla mnie, no bo patrz, patrzę na to socjologicznie i, i tak sobie patrzę na tych ludzi i myślę, że jednak piłka łączy ludzi, że piłka jest takim sportem, gdzie człowiek z człowiekiem może się dogadać. Oczywiście chodzi o i też o kasę. Jak nasz pan Szwajcar wybrał katarskie miasta i kraje na gospodarzy. nie patrząc na temperaturę. Jakby była taka temperatura właśnie jak dzisiaj, maksymalna 25 w słońcu, no to okej. Okay, to nie ma problemu. Oczywiście. A jak jest 45 albo 50, no to wiadomo, że kasa musiała rządzić. No ale cóż... Świat jest tak skorumpowany, że Blatterowi nic nie zrobią, dotrwa do swojej kadencji. Mistrzostwa świata się odbędą, no bo chodzi o kasę. Po prostu tym wszystkim, którzy krytykują, ktoś zapłaci. No i kasa rządzi. Tak jak dzisiaj właśnie rozmawialiśmy w pracy... O tym, że polityka to jest największy syf, to jest największy chłam świata i poprawność polityczna jest trzecią rzeczą. Nie można powiedzieć, że czarny to czarny, trzeba powiedzieć, że to afroamerykanin, nie można powiedzieć do murzeja, do murzeja niger, chociaż murzyn do murzeja mówi niger no i takie rzeczy, oczywiście nie można być niegrzecznym, nie można być hamskim. no ale kurde, nazwijmy rzeczy po imieniu jeśli jest czarny, to jest czarny jeśli jest żółty, to jest żółty i, i jeśli powiemy do żółtka ty żółtku e, to żółtek się nie obrazi a jeżeli powiem do czarnego, ty czarnuchu no to jeśli byśmy byli na przykład u Łukasza Witkowskiego w Chicago, to tam jest 93% populacji Chicago czarna i dlatego, dlatego to miasto zginęło przez czarnych, powiedzmy sobie to szczerze, otwarcie i, i powiedzmy sobie to. Tak to jest. No ale Łukasz Witkowski od dawna już nie mieszka w Chicago. Łukasz Witkowski był w moim mieście, tutaj niedaleko mieszkał ode mnie jakieś 560 metrów. No ale Łukasz Witkowski nie odezwał się do mnie, muszę mu to wypomnieć. Okej. Okay. Skrytykowałem go kiedyś, raz, drugi i pewnie się chłopak obraził. Miękki ma charakter i cóż. Takie życie. No ale cóż. Yy, Łukasz teraz właśnie gdzieś w Korei. Dla Samsunga, jakieś buty sprzedaje, czy zegarki, czy telefony, gdzieś tam kiedyś się ujawnił. No i życzyłem mu wszystkiego najlepszego. Niestety, właśnie za dwa tygodnie e, mija m, dziewięciolecie podcastu Polskie Detroit. Co ja mówiłem o Chicago? To był Detroit. Przepraszam, przepraszam. E, Łukasz mieszka w Detroit całe życie, a nie w Chicago. W Chicago jest dużo Białasów i dużo y, tych, jak oni się nazywają. No. Mm, nie, nie ciopaci. No ci Meksyki, o właśnie. W każdym razie, w każdym razie Łukasz mieszkał pół życia, nie całe, niecałe powiedziałem, w Detroit i, i dlatego to miasto padło, padło. Byłem Łukasza, Łukasz pokazywał mi spędziliśmy miłe, sympatyczne 6 godzin podcast nawet kilka, kiedyś dawno się ukazało. Na bezdechu dzisiaj podcast nie tylko dla orów rodziny Filipa, czyli tego gościa, który mówi, narzeka troszeczkę, ale jak powiedziałem czuje się spełniony, czuję się szczęśliwy, czuję się zdrowy, bo to zdrowie jest najważniejsze. Rok temu było cholernie źle i kto to wiedział, ten wiedział, że było na ostrzu morza można powiedzieć, jak powiedział pewien chirurg, ale... Ale tak dzień dzisiaj, że chciało mi się wyjść z chaty na chwilę, stanąć nad rzeką, pogadać, popatrzeć na upływającą rzekę, na upływający czas i pomyśleć, że fajnie spotkać by było się z wami za rok. Jak już podcast nie tylko dla orów będzie miał 9 i pół roku, prawie 10. No i chciałbym cholernie dotrwać do tej dziesiątki, no bo czy jest jakiś polski podcast, który miałby za rok 10 lat? Chyba nie, chyba nie, dlatego mam na stronie mojej napisane, że jestem najdłużej e, nagrywającym polskim projektem, e, z małymi przerwami oczywiście, ale e, jeśli jestem, to jestem na maksa, jeśli mi nie ma, to nie mam je w ogóle, e, czasami były przerwy 3 miesiące, 4 miesiące, najdłuższa chyba trwała 9 miesięcy. No ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, u mnie to wszystko jest troszeczkę, dorabiam ideologię do tego wszystkiego i jeśli mi się źle nagrywa, nie czuję tego, mam problemy, to nie chcę robić nic na łapu capu, więc, więc teraz czuję właśnie, teraz jest OK, teraz jest fajniej. I... tak jak ta rzeka sobie płynie, tak myślę, że nie można spływać z rzeką bezwiednie, nie można przepuszczać życia przez palce. Mam takie osoby w najbliższym otoczeniu, które po prostu nie wiem, chciałbym kiedyś na tym ograć, nagrać podcast, ale muszę się do tego przygotować, bo, bo tak jak ludzie potrafią marnować swoje życie i tak jak potrafią wegetować, to mi się w głowie nie mieści. Ja jestem kreatywna bestia i jestem człowiekiem, który musi coś robić, który musi coś tworzyć. Okej, okay, są momenty zastoju, albo przemyśleń, albo zawirowań życiowych, no ale kurde, ile można być nikim, ile można wegetować i i nie tworzyć absolutnie nic. I nawet cofać się w rozwoju. O tym chciałbym kiedyś nagrać podcast, ale muszę się do tego przygotować, bo to jest strasznie trudny temat. I oczywiście nie chcę mówić, że jaki to ja jestem fantastyczny i nowa praca i pierdoły i Dawidziński jesteś boski, bo masz kurwa tyle lat i zarabiasz tyle pieniędzy i w ogóle jesteś zajebisty. Nie, nie o to chodzi, ale zastanawiam się nad tym światem, gdzie on pędzi, dokąd pędzi, jakie wartości dzisiaj mamy i i czy coś dajemy pokoleniu, może które będzie za nami, albo czy. bo uczymy się od tych, którzy są starsi od nas, ale czy to pokolenie, które się rodzi, będą, będzie wiedziało, y, będzie znało swoich idoli, swoich y, herousów, można by powiedzieć, bo dzisiejszy świat naprawdę, tak jak Andrzej Zaucha kiedyś piewał świat do nikąd goni, i tak mi się właśnie wydaje, że tak jak ta rzeka płynie nad którą stroj, stoję myślę, że większość ludzi płynie z nurtem bo tak jest wygodniej tak jest łatwiej i tak jest po prostu bezpieczniej więc, więc, więc nie róbcie tak bądźcie sobą, najtrudniej jest być sobą najtrudniej jest być kimś łatwo być warzywem, łatwo być nikim a nie chcę, żeby oni słuchacze byli nikim. Zatem nie mówię, bierzcie przykład ze mnie, bo ja jestem chyba najgorszym przykładem, jaki możecie brać, jeśli chodzi o... Nie, ostatnio nie jest źle, ale, ale miałem momenty w swoim życiu, gdzie, gdzie nie byłem sumiennym obywatelem świata. Ale żyjcie tak, jak wam powiedziałem na początku, fajnie mi się to samyka wszystko. Żyjcie tak, żebyście byli zadowoleni z siebie i byli szczęśliwi. To tyle na dzisiaj, do usłyszenia za tydzień.